Zapraszamy na aktualności Jedynki Izabela Kuczyńska i Olaf Warzyński. Rosyjska inwazja na Ukrainę stała się faktem. Nad ranem rozpoczął się ostrzał obiektów wojskowych i punktów kontrolnych na granicach. W wielu miastach słychać eksplozje. Świat potępił działania Moskwy. Waszyngton zapowiada pełnoskalowe sankcje, a wieczorem w Brukseli spotkają się unijni liderzy. Atakowi Rosji na Ukrainę jest także poświęcone pilne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszystkie nasze służby są 24 godziny na dobę na nogach. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Rosyjska armia atakuje obiekty w całym kraju. Interfax podaje, że graniczne punkty kontrolne zostały ostrzelane przy użyciu m.in. pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grat. Jak informuje korespondent Polskiego Radia w Kijowie, kilka eksplozji było słychać w ukraińskiej stolicy. Agencje informują też o wybuchach w Charkowie i Odessie. Świadkowie słyszeli też strzały w okolicach znajdującego się w pobliżu Kijowa. Lotniska Boryspol trwa ewakuacja pasażerów i pracowników portu. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych. Jest także informacja o rosyjskim desancie morskim w Mariupolu i Odessie. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Kijowie, Pawłem Buszką. Pawle, co widzisz, co teraz dzieje się w ukraińskiej stolicy, ale także w reszcie kraju? Ja przede wszystkim słyszę. Słyszę od piątej godziny wybuchy. Już ich naliczyłem co najmniej 8, 9, być może 10 ostatni wybuch, ostatnia eksplozja, takie tąpnięcie było słychać dosłownie kilka minut temu, a są to rakietowe ostrzały obiektów wojskowych, które rozpoczęły się w całej Ukrainie o 5 rano według ukraińskiego MSW. Rosjanie atakują obiekty wojskowe, wojskowe m.in. w Kijowie, w Charkowie, Dniprze. Jak mówiłem w ukraińskiej stolicy, co jakiś czas słychać odgłosy, eksplozji. Są informacje o rosyjskim desancie z Morza Czarnego w Odessie i Morza Azowskiego w Mariupolu. Te informacje wydawały się z początku nieprawdopodobne, natomiast one się coraz częściej potwierdzają. Są niepotwierdzone, podkreślam, niepotwierdzone informacje, że widać, że widziano rosyjską armię, rosyjskie wojskowe dzieje w okolicach Charkowa, ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja. W całym kraju wprowadzono stan wojenny. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów pasażerskich. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba apeluje do świata o zdecydowaną reakcję. Jak napisał to Putin rozpoczął pełnowymiarową wojnę przeciwko Ukrainie, ale Ukraina będzie się bronić i zwycięży. Kijów budzi się do życia w zupełnie, innym, w zupełnie innych okolicznościach niż, niż wczoraj zasypiał. Dzisiaj dzieci na pewno nie przyjdą do szkoły. Takie informacje tutaj wysyła szkoła do rodziców, żeby dzieci dzisiaj jednak pozostały w domach. No i to jest pytanie, czy w domach, czy w schronach przeciwbombowych. Dziękujemy bardzo za te dramatyczne doniesienia z Kijowa, mówił Paweł Buszko. To wszystko rozpoczęło się nad ranem. Godzinę chwilę wcześniej w nocnym wystąpieniu prezydent Rosji ogłosił zgodę na operację militarną w Donbasie. Powiedział, że jej celem jest ochrona ludności. Powołał się na pełnomocnictwa, których udzielił mu rosyjski Senat, dając zgodę na wyprowadzenie wojsk poza granice Rosji podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej jej celem jest ochrona ludzi, którzy w ciągu 8 lat byli poddawani prześladowaniom i ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu w związku z tym będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy a reakcja świata wobec agresji Moskwy była natychmiastowa prezydent Stanów Zjednoczonych tuż po czwartej naszego czasu wydał oświadczenie w nim zapowiedział, że Rosja poniesie odpowiedzialność za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak o szczegółach oświadczenia Joe Bidena mówi nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Prezydent Biden w tym oświadczeniu pisze, że cały świat jest w tej chwili z narodem ukraińskim, że prezydent Putin wybrał z premedytacją wojnę, która przyniesie katastrofalne straty oraz ludzkie cierpienie. Biden napisał także w tym oświadczeniu, że tylko Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję, do której doprowadzi ten atak i że Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami i partnerami odpowiedzą y, zjednoczeni na to, co zrobiła y, czy co robi Rosja. A jeszcze dziś prezydent Joe Biden ogłosi pełnoskalowe sankcje przeciwko Rosji. Z wcześniejszych zapowiedzi Białego Domu wynika, że obejmą one największe rosyjskie banki, kontrolę eksportu wysokich technologii, od których Rosja jest uzależniona, a także być może odłączenie Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT. Na rosyjską agresję na Ukrainę reaguje także NATO. Zdecydowanie potępiam lekkomyślny i niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, który zagraża życiu niezliczonej liczbie cywilów, oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. I zapowiedział też specjalną naradę na której omówione zostaną konsekwencje działań Rosji. W Warszawie został zwołany w trybie natychmiastowym Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Na rozpoczęciu obrad poinformował w TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller. Biorą w nich udział zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, wszystkie osoby, które są członkami komitetu. Na tym komitecie będą podejmowane decyzje co i działań. Wszystkie nasze służby już w, w ogóle w ostatnich dniach. Są 24 godziny na dobę na nogach, jeżeli chodzi o sztaby kryzysowe zbieranie informacji. Wieczorem w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców. Pilną naradę w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie zwołał przewodniczący Rady Europejskiej. Michel napisał w do liderów, że w w XXI wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu do zmiany granic. To drugie nadzwyczajne spotkanie unijnych przywódców w ciągu tygodnia. Na szczycie spodziewane są przemiarki do kolejnych gospodarczych sankcji wobec Rosji. A więcej informacji na temat dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. W specjalnym wydaniu sygnałów dnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Atletico Madryt zremisowało z Manchesterem United 1-1 w pierwszym spotkaniu 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Gola dla gospodarzy w siódmej minucie strzelił Jean Felix, w 80 wyrównał Antony Elanga. W drugim wczorajszym spotkaniu Benfica Lizbona zremisowała z Ajaxem Amsterdam 2-2. Pierwsza bramka dla zespołu z Portugalii padła po samobójczym uderzeniu Sebastiana Alera, a drugiego gola strzelił Roman Jaremczuk. Trafienia dla Ajax zaliczył Duszan Tadic i Sebastian Aller tym razem już do właściwej bramki. Rewanże 15 marca. Iga Świątek pokonała rosyjską tenisistkę Darię Kasatkinę 6-3, 6 do zera i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Dausze. Polka przyznała, że lubi grać z tą rywalką. Faktycznie dobrze mi się z nią gra, a taktycznie no, musiałam zmienić niektóre rzeczy, bo wiadomo, że nie można cały czas grać w ten sam sposób. a Wtedy moja gra byłaby zbyt przewidywalna. Ale moja baza pozostała taka sama, chciałam grać agresywny tenis, dominować na korcie i udało mi się to dzisiaj, więc bardzo się cieszę, że ten mecz właśnie zagrałam tak pewnie. Cieszę się, że mogłam być tą bardziej agresywną na korcie i pierwsza po prostu mieć inicjatywę, bo, bo to jest dla mnie ważne, żeby dodać jakby do tego mojego wachlarza umiejętności gry defensywnej. Kolejną rywalką Polki będzie najwyżej rozstawiona białorusinka Aryna Sabalenka. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału singla tenisowego turnieju ATP na kortach w Dubaju. Rozstawiony z piątką Polak pokonał w jednej 8 finału Słowaka Aleksa Molczana 6-3-6 do dwóch. Następnym przeciwnikiem Polaka będzie Włoch Janik Sinner. Zaksa Kandierzyn-Koźle awansowała do półfinału Pucharu Polski Siatkarzy. W meczu ćwierćfinałowym Zaksa wygrała ze Stalą Nysa 3-1. Najlepszym graczem spotkania wybrany został przyjmujący gospodarzy Kamil Semeniuk, zdobywca 17 punktów. Półfinałowym rywalem Zaksy będzie Trefl Gdańsk. W drugim półfinale Asek Oresowia zagra z Jastrzębskim Węglem, który pokonał wczoraj projekt Warszawa 3-0. Turniej finałowy rozegrany zostanie w sobotę i niedzielę we Wrocławiu. Wiadomości sportowe także na facebookowym profilu jedy program pierwszy Polskiego Radia i na Twitterze Radiowa Jedynka. Dziś będzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie i północnym zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 5 do 12 stopni. Nad morzem, na Pogórzu i w górach dość silnie powieje. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Polskie Radio. Program pierwszy jedynka.